Witam no, Was bardzo serdecznie. Właśnie trochę mówiłam y, o, y, na tym spotkaniu, w tym pierwszym wczorajszym osobie. także Znacie mnie, wiecie, że mam na nie Beata. Y, jestem w, taki, w, w, w takiej sytuacji dość trudnej w tym momencie, dlatego że tyle zostało wypowiedziane właśnie y, tam na górze w kaplicy przez y, księdza y, treści, że jeszcze też one wciąż we mnie pracują. Dużo, dużo mówił o rodzinie, czyli o nas też, o duchowości. A mój wykład, znaczy taki, taka propozycja takie bardziej takiego spotkania na temat, bo to mniej wykład, a bardziej takie pochylenie się nad tematem razem z wami, to jest właśnie samotność i pułapki duchowości. Zupełnie nie czuję się ekspertem w tym temacie, absolutnie nie. Natomiast bardziej może na temat pułapek mam coś do powiedzenia, w które sama wpadałam. Pewnie to tak też jest w moim życiu. Ale może paradoksalnie z tego powodu mam taką dla was, może oryginalną w tym sensie, że właśnie taką specyficzną, bo taką też trochę moją propozycję, mojego autorstwa, zorientowania się, co może być pułapką, dlatego że od jakiegoś czasu, gdy jestem właśnie w tej wspólnocie, też filtruję przez nawrócenie swoje wszystkie informacje, również te, które, które dotyczą tak zwanej psychologii. Nie słychać mnie? Słabo. To może lepiej. A teraz? To teraz od początku. A teraz od początku, tak? No to teraz może będzie ta lepsza wersja, czyli mam... To, to nie będę teraz marudzić tym, tym razem, tylko od razu powiem, że chcę wam zaproponować taki temat Samotność i Pułapki Duchowości. On troszeczkę tak się urodził na spotkaniach w Lublinie, spotkaniach moderatorów, że może, może ważnym takim tematem jest samotność, znaczy takim tematem do analizowania dla nas, Ponieważ gdzieś bywamy samotni, tak wielokrotnie gdzieś też słuchałam takich propozycji i podjęłam ten temat dlatego, ale również w połączeniu z tym drugim, czyli tym, że możemy mieć trudności jako ludzie z duchowością, gdy jesteśmy w samotności. Bo to też właśnie w różnych rozmowach osób w tej wspólnocie pojawiało się. Ja sama dość długo zastanawiałam się, czy to zestawienie jest w ogóle sensowne, ale, ale myślę, że, że dopiero się okaże, jak skończę mówić, tak? Natomiast powiem, co, w, w czym widzę, jakby to takie sprzężenie zwrota między jednym zjawiskiem, a drugim, a które zdecydowanie na pewno jest. To znaczy tak, zaczęłabym może właśnie tak od tego, że istnieje taka teoria, w psychologii akurat właśnie, która o samotności yy, wiele mówi, tak? Ponieważ mam występować yy, jako yy, no, psycholog też, tak? więc yy, chociaż bardziej czuję się chrześcijan niż psychologów, ale skoro mam występować, to występuję i powiem o teorii psychologicznej. Meyer jest yy, takim mało znanym yy, yy, yy, psychologiem w Polsce, no, po prostu yy, dlatego, że jest Francuzem akurat większość jego książek, jeżeli już była recenzowana, to przeze mnie i wiedza na jego temat, właśnie właściwie jest z moich recenzji takich, które są po polsku, tak? Ale właśnie, co tam było cennego w tych książkach, że, że aż taki wysiłek wykonałam, chociaż jestem leniwą osobą, że przeczytałam te jego książki, ponieważ właśnie pisał o, o takich bardzo ważnych wtedy dla mnie rzeczach, rzecz, rzecz, ponieważ ja wtedy jeszcze nie miałam tego nawrócenia, które yy, yy, Przeżyłam tutaj, ale jednak już przeczuwałam, że nie jestem tym kawałkiem mięsa, więc po prostu urzekło mnie to, że pisał o duchowości. O tym, że człowiek i to właśnie w ten sposób, że człowiek to jest taka jedność, no właśnie, ciała tego wymiaru emocjonalnego, mentalnego i duchowego. I to taka niekoniecznie częsta była informacja, którą mogłam przeczytać podręcznik do psychologii, i to mnie urzekło. Ale pisał też również, o takich rzeczach bardzo podstawowych, które dotyczą naszego dzisiejszego spotkania, czyli również dotyczących podstawowych rzeczy, które dotyczą w jakich sytuacjach się znajdujemy. To jest taki banał, który powiem, ale powtórzę zanim, tak jak on to pisze w swojej książce. Człowiek może być albo sam, albo może być z drugą osobą, albo może być w grupie. No i to się wydaje no, nic odkrywczego, ale z tego wynikają pewne konsekwencje y, jakie y, cele i jakie postawy <coughs> mogą się uruchomić właśnie w tych y, sytuacjach. I teraz tak, zwrócił uwagę na to konkretnie właśnie on, że y, właśnie y, w grupie y, przeważnie ludzie szukają poczucia bezpieczeństwa. Znaczy, zwrócił uwagę i przebadał to, tak? No bo ja mówię o, o, o książce, którą napisał na podstawie przeprowadzanych badań, jak ludzie funkcjonują w tych właśnie różnych sytuacjach. Przeważnie realizują poczucie bezpieczeństwa. W, w drugi, z drugą osobą mogą uruchomić miłość, tak taką miłosną relację, nie, nic nie chodzi o seksualną, miłosną relację, właśnie, natomiast w samotności, mogą uruchomić postawę twórczą, rozumianą w bardzo interesujący sposób. To znaczy, w samotności mogę tworzyć swoją samą świadomość. To znaczy, mogę się pochylić nad sobą i faktycznie zobaczyć, kim jestem. I również w samotności mogę mieć relację z Bogiem. Gdy faktycznie to przeczytałam, bardzo, bardzo to też we mnie zapadło, dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że tak to wygląda jakby no, w teorii psychologicznej, tak? Natomiast no, wiadomo, że to, co w teoriach psychologicznych się zawiera, wcześniej zawierało się już w Piśmie Świętym, bo to dotyczy wszystkich właściwie treści, orientuję się coraz bardziej w tym. I przecież tak naprawdę, gdy czytamy w Ewangelii, że. Chrystus poszedł na pustynię na te 40 dni. No to ja może nie zacytuję tutaj, jak to jest opisywane, ale jaki był sens. To znaczy no właśnie po to, żeby no, modlić się do Boga, żeby mieć kontakt z Bogiem, z Bogiem i z całym sobą. To znaczy myślę, że tutaj jak też pokazuje, że jeżeli naucza, nauczał ludzi i później po nauczaniu... Usuwał się na y, y, ustronne, tak zwane miejsce po to, żeby się modlić, żeby mieć ze sobą kontakt, to też y, pokazuje nam, że samotność jest wartością po prostu. Znaczy sytuacja, w której jestem sama sam. Wartością, która, znaczy taką też przestrzenią, której, którą mogę uruchomić ur ur w bardzo pozytywny sposób. Y, I teraz tak, ym, ale. Jeżeli chodzi o e, psychologię, to też jest tak, że e, i chyba to, co naj, najczęściej nam się uruchamia, gdy myślimy o samotności, że często jest tak, że e, tutaj jest w samotnością akcentowany taki e, moment, w którym człowiek e, przeżył stratę. Czyli raczej samotność jest utożsamiana sytuacją, kiedy o to straciłam, czy straciłem kogoś, czy dlatego, że pochowałam, czy pochowałam kogoś. Albo po prostu ktoś mnie porzucił. No i właśnie dzisiaj myślę, że bardziej, bardziej bym się skoncentrowała na tym, żeby raczej, raczej już teraz widzieć tam tak wieloasfaktowo to, to, to pojęcie tej samotności i raczej, żeby się zastanowić na tym, jak my właśnie, w naszym doświadczeniu, to dobrze by było, żebyśmy też od razu siebie oglądali, Określamy, określaliśmy samotność znaczy no, czym jest samotność dla mnie i teraz proponowałem takie właśnie krótkie ćwiczenie, to znaczy żebyście próbowali sobie przypominać takie momenty w, którym, w których byliście w sytuacji straty czy właśnie może kogoś pochowaliśmy tak? kiedyś Um, ale też um, być może ktoś nas porzucił. Wtedy prawdopodobnie um, mogło się pojawić też takie poczucie, no, albo takie określenie, że też jestem osamotniona, osamotniona. Ale paradoksalnie, jak się mi zastanowić się nad tym, możemy dalej ciągnąć, jakby tą, ten obraz, być może mógł się pojawić w pewnym momencie taki moment, w którym przez to, że poczułam stratę, czy ktoś mnie porzucił, teraz już zaczynam mówić o sobie, bo tutaj mamy też tak, taką zasadę, że raczej mówimy świadectwa, to mogłam w takich sytuacjach ja, już Beata, też zorientować się kim jestem, bo to bardzo dużo zawsze mi mówi o kim jestem. Gdy już była ta cisza, już sobie uświadomiłam, tak, i na przykład y, pochowałam kogoś, więc co to znaczy, że, że to jest już właśnie taka sytuacja, której ja tej osoby już nie, nigdy na przykład nie przytulę? Co to o mnie mówi, że ja właśnie nad tym płaczę, nad czym płaczę tak naprawdę? Ale też później, y, co to znaczy dla mnie, że, że przeżywam właśnie na przykład strach przed śmiercią? To znaczy, co to mówi o mnie, o mnie jako osobie, która wierzy czy nie wierzy w Boga? i w to, że ta osoba ma już inne życie i tak dalej, i tak dalej To znaczy jakby chcę powiedzieć taką rzecz, że jeżeli chodzi o samotność to ona tak, taka jest rozmi rozmigotana u mnie na przykład w tym sensie rozmigotana, że um, jeżeli dotyczy takiej relacji z człowiekiem że ktoś mi pokazuje Beata, ja po prostu w tym momencie od ciebie odchodzę to y, później pojawia się na to y, y, refleksja czyli co takiego jest we mnie, że ta osoba to zrobiła? Czyli jest pewien rodzaj samoświadomości słuchajcie, to robimy na 12 krokach bardzo często mówimy y, y, świadectwa o różnych porzuceniach o trudnych relacjach z innymi osobami o ale też o stracie i zaraz potem istnieje taka przestrzeń w której w takim razie mogę się zorientować i w tak, skoro to tak odczuwam to też kim jestem Ale, albo skoro to mnie dotyczy ta sytuacja że ktoś nie mógł ze mną być to coś mówi o mnie a jeżeli o mnie to może później też zapłakać i szukać pomocy i wtedy może się zorientować że oprócz ludzi mogą, może mi pom pomóc jeszcze stwórca na ten moment bym zakończyła ten który stworzył i tą osobę, która mnie porzuciła, i mnie, tak? Na ten moment, na sekundkę zostawiła temat właśnie samej samotności na temat i teraz delikatnie przechodzimy już te pułapki duchowości, bo w tej przestrzeni pojawia się, może się pojawić też taka refleksja o tak zwanym ja realnym i ja idealnym. To znowu są takie już wycieczki z strony psychologii. Faktycznie jest teoria, która o tym mówi, rodze służy do tych pojęć na przykład. Ale o co chodzi? Bo w tej sytuacji, kiedy ktoś mnie porzucił, mogę pomyśleć sobie tak, no przecież ja jestem, i tutaj uruchamiam mnie idealne, tak? No taka świetna byłam, tak? Takie mam przecież zalety, takie takie wszystkie fantastyczne, ale zachowania, które świadczą, że też jestem bardzo na przykład pobożna, bo się przecież modlę, bo na przykład odmawiam różańce albo koronki, ale codziennie, a może jestem najgorszy codziennie. Yy, czyli co? Yy, no, tak, taki ideał został po, porzucony. Ale jest szansa na to, żeby, i znowu również w refleksji, czyli w samotności, na pewno nie wtedy, kiedy jest włączony telewizor, yy, to właśnie w samotności, zauważyć <coughs> swoje re realne ja i się zorientować że prawdopodobnie, być może, ten ktoś właśnie nie od tego ideału uciekał, tylko od tego, kim jestem jako Beata? Ja. A nie od mojego marzenia, jaką chciałabym być. Oczywiście to jest takie uproszczenie, to jest bardzo prymitywne, co ja teraz mówię, ale chodzi o ten właśnie schemat, że w takiej fantastycznej przestrzeni, którą możemy mieć, jaką jest samotność, istnieje czas na pochylenie się nad sobą, nad swoją relacją z innymi osobami z Bogiem. Jeżeli faktycznie Mayer mówił o tym, co mnie wtedy uszekło, kiedy czytałam na przykład jego książki, to właśnie zwracał uwagę, że jeżeli kodujemy informacje, to nie możemy mieć refleksji. No bo niby jak? Jeżeli mam włączony w jednym pokoju telewizor, w drugim telewizor. Jeżeli ktoś, jeżeli akurat wydaje instrukcję, jak jakaś osoba w domu ma się zachować, to ja w tym momencie jestem zadaniowa, ja w tej chwili nie mam refleksji nad tym, co się dzieje w trakcie mojego dnia i życia, tak? Natomiast jeżeli powyłaczę telewizor i przestanę mówić mężowi, co ma zrobić i gdzie przesunąć tą szklankę i widelec, gdzie ma leżeć, prawda? I że na przykład coś ma przesunąć, bo, no bo właśnie tutaj mi to przeszkadza. No właśnie, to ta cisza, ta samotność jest potrzebna, tak jak pauza w muzyce, tak? Na to, żeby złapać oddech i zorientować się, czy nadal chcę tak kontynuować, czy może chcę napisać już tą drugą część symfonii, bo po tej pierwszej może być druga, zupełnie nowa jakość. Ale właśnie, żeby to się odbyło, no to potrzebna jest samotność. Samotność, która jest twórczą samotnością. I teraz tak, możemy pójść krok dalej, bo będzie coraz pewnie trudniej, gdy będę teraz mówić, bo będą przykre rzeczy wypowiadane przeze mnie, które dotyczą nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy bo to wypowiadanie wargami tego ja idealnego a wyrażanie w działaniu ja realnego jest właśnie taką jedną z podstawowych niespójności w nas i jednocześnie może być jedną z takich niespójności, jednocześnie tłumaczy właśnie taki podstawowy mechanizm jak można się znaleźć w pułapce To no właśnie tak bo to jest pozorna duchowość wtedy. Jeżeli ja siebie y, autoprezentuję i narzucam innym, słuchajcie, macie myśleć o Beatcie tak i tak, y, zachowuję się inaczej albo jeszcze inaczej. Jeżeli ja pouczam, o właśnie, jeżeli jeszcze jest ocena, i jeżeli ja pouczam kogoś, słuchaj, ty masz się tak zachowywać, bo słuchaj, dlaczego ty się zachowujesz inaczej? Ja to oceniam, że to jest złe, a to ma być dobre i to dobre masz teraz wziąć. Bo ja wiem lepiej od ciebie, jak masz się rozwijać, w jakim masz być procesie zmian, tak, I jak się masz doskonalić. No właśnie, a później można się zachować tak, że zupełnie te, te treści, które były wypowiedziane są niespójne z tym zachowaniem i to jest podstawowa ułatka duchowości, która doprowadza do wielkich dramatów, szczególnie u dzieci, które muszą takie rzeczy obserwować u rodziców, bo na przykład, ale nie tylko oczywiście, Mówię, że, że u dzieci, bo, bo to jest taka bardzo delikatna tkanka, dopiero kształtuje się człowiek. Jeżeli na przykład mama czy tata wypowiadają coś, co jest przepiękne, o czym ksiądz też będzie mówił, modlitwę. jest to w, zdarze, w zdarzeniu z tym, że później to dziecko jest karane, ale nie za to, że zrobiło coś złego tylko za to, że, że ten rodzic nie radzi sobie ze swoimi emocjami i odreagowuje nie w ten sposób, jak powinien, to znaczy, że reaguje na zło u osoby innej, tylko odreagowuje na dziecku, no to wtedy właśnie jest to y, takie zgorszenie. Bo dziecko, szczególnie, ale dorośli my też tak mamy jednak, ale przede wszystkim dziecko koduje cały pakiet y, tego, co się dzieje. Czyli koduje całość. Osoba, która się modli, to jest osoba, która zachowuje się dziwnie, bo kara mnie za rzeczy, które, które nie są złe. Yy, kara mnie za to, że akurat jestem w tym pokoju. też no, mi z stąd, prawda? Yy, no nie widzisz, że na przykład jestem zły, Znaczy po prostu jak taka, taki brak miłości, yy, zderzony z czymś yy, właśnie wcześniej, yy, z takim zachowaniem no powoduje to, że nastolatki odchodzą od kościoła po prostu I ja oczywiście mam tak że no taki mam też zawód że bardzo często to słyszę od młodych ludzi takich 18 19 -letnich. no że przecież to jakaś bzdura jest w ogóle to jeżeli tak działa to czytanie tego Pisma Świętego i wypowiadanie tych nowym, no to ja po prostu nie chcę brać w tym udziału, czyli również yy, właśnie w tym wypowiadaniu tych nowych. Jest to pułapka duchowości, którą wpadają dzieciaczki, ale oczywiście też nie tylko. Co chciałam jeszcze powiedzieć tutaj? Jak, yy, jak w takim razie to wygląda u osób dorosłych? Jak może wyglądać pułapka duchowości? No w przerażający sposób, dlatego że osoby dorosłe są jeszcze bardziej racjonalne niż dzieci więc muszą sobie pewne zachowania zracjonalizować czasem, gdy wpadają w taką tak, tak zwane, tak pułapkę dysonansu poznawczego już mniejsza nawet, nie będę mówić o, o co chodzi, bo to nudne jest ale chodzi po prostu ym, o, o ym, takie podstawowe zręby tego, co się dzieje z dorosłym człowiekiem. Ym, najpierw może zacznę od efektu. Może być taki efekt ym, wpadania właśnie w tą niespójność, ym, że osoba, która ale jest tak zwanym poprawnym katolikiem, ym, czy katoliczką, ale nawet może chodzić do kościoła, może... Ale może faktycznie modlić się, tak, często. Może jednocześnie być bardzo okrutna w ocenianiu innych osób. Może być w związkach cudzołożnych. Na przykład racjonalizując to w ten sposób. No przecież jestem grzeszna, mój grzech jest zawsze przede mną. Przecież mówię jak, jak, aposto, jak, jak to, co jest tak opisane w Piśmie Świętym. Święty Paweł mówi, mój grzech jest zawsze przede mną. O czym ja teraz mówię, o czymś bardzo niebezpiecznym. Że ludzie są leniwi, a w związku z tym y, gdzieś y, mówią y, rzeczy, to, które są, mogą być wyrwane z kontekstu, z Pisma Świętego, po to, żeby usprawiedliwiać swoje zachowania. Ale dlatego, y, może nawet niekoniecznie, to musi być takie bardzo podłe tylko jakby od razu założenia tylko dlatego, że nie znają całego tego Pisma Świętego bo pewnie jest to jednak książka którą warto przeczytać od początku do końca najlepiej parę razy w życiu ale często właśnie pułapką duchowości jest coś takiego, że aha, spróbuję na przykład udawać, że przeczytałam całe tak? Ludzie dorośli racjonalizują, gdzie próbują faktycznie przedzielać się przez ten świat, yy, yy, pokazując siebie w autoprezentacji zupełnie inaczej niż naprawdę są. Wkładają te maski, tak? Znaczy wkładają te ubrania, po tym grzechu pierwotnym Ksiądz Pędział o tym mówił, tak? No nie mogą być już nace, Nie pokazują pierwszej skóry. Yy, tylko no, pokażę więcej. No, żeby mnie yy, może ktoś nie odrzucił, to powiem, że tak, przeczytałam mi Pismo Święte i katechizm, wszystko tam wszystko wiem. Wszystko wiem, prawda? podczas, na przykład, ktoś przeczytał tylko powiedzmy nie wiem, tam 10 stron, tak czy 100. I to jest też niebezpieczne dla tego człowieka, bo faktycznie, no skoro już tak dużo, to, to pewnie, reszta to pewnie podobne rzeczy. A tutaj nie ma żartów. Bardzo wiele osób y, cytuje pismo, usprawiedliwiając swoje dziwne zachowania. Jest to niespójność znowu. To jest pułapka duchowości też. Znaczy, tak nazwałam to tak, to jest tak też trochę, że to jest taki mój trochę pomysł, nazwy, pułapka w duchowości, ale chodzi o to, to jest pozorna duchowość. Biorę część i zastanawiam się, jak to można przyczepić, tą właśnie rzecz do, do tego, co, co mnie dotyczy i usprawiedliwić, tak? Ale jest to oczywiście do czasu. Bo gdzieś jest tak, że um, całkiem niedawno była taka piękna, było takie piękne czytanie w kościele, um, o bukłakach, tak? Że nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków, no bo rozsadzi rozsadza, rozsadza te bukłaki, tak? Wino się też zmarnuje. Tak samo, jak się tej y, przysłowiowej łaty y, z nowego sukna nie do starego łacha. I no zdarza się, że jeżeli y, człowiek y, chce y, ja mówię o sobie teraz y, faktycznie uruchomić starego, y, tego y, nowego człowieka, a y, zakopać tego starego człowieka, ale czasami ja tak miałam Tą walkę taką najpierw jeszcze, ale czasami były takie pokusy, pewnie będą bywać jeszcze, no to jednak niestety wraca ta walka, ale gdzieś będzie taka pokusa, żeby no jednak sobie coś ułatwić, no to to jest, ani jedno nie działa, ani drugie, ani nie może do końca cieszyć się, że coś już jest nowe we mnie. Ani tak naprawdę już w to stale nie można wchodzić, dlatego że wiadomo, że z czego się ucieka, tak? Z tego lepszego. Może trudniejszego, nowego, trudniejszego, ale tak to jest. I No właśnie. I y, y, gdy ja zauważyłam, że ja nie przeczytałam, ja mówię konkretnie już o wydarzeniu z mojego życia, że ja naprawdę nie przeczytałam tego Pisma tego całego, a wymądrzałam się na ten temat, no to właśnie przestałam się wygłupiać i próbować wlewać nowe wino do starych bukłaków. Dopiero wtedy. Czyli pozorna duchowość kończy się tam prawdopodobnie, gdzie zaczyna się pokora. Um. Powiem tak, patrzę w ten komputer, ja sobie mówię, coś innego jest. Bo też obserwuję, jak reagujecie na to, co ja mówię, więc koncentruję się na innych rzeczach. I tak zawsze chyba bywa tutaj. Ale, ale w związku z tym, o co, co chcę powiedzieć, patrząc właśnie na was, co was interesuje, co, co niekoniecznie, bo widzę, że jak za, zaczynam coś mówić nieinteresującego, to gdzieś tam widać zgodzenie. Więc y, powiem coś, co, co chyba może warto teraz powiedzieć. Czyli y, tak jak jesteśmy tutaj, warto się zastanowić nad tym, nad tą decyzją. Czy właśnie y, chcemy brylować w tym, w swoim życiu, że mamy jakąś wiedzę na temat duchowości, czy chcemy się zacząć zachowywać tak, jak ta wiedza podpowiada, żeby robić. Po to, żeby osiągnąć tą spójność. I nawet jakby to miało być tylko w takich małych zakresach, bo na wiele zmian nie możemy sobie dziennie pozwolić, na jedną być może, to właśnie o to chodzi. Na przykład taka zmiana postawy do drugiego człowieka, z którym jestem w trudnej relacji. Każdy z nas ma chyba takie osoby, bo pewnie dlatego tu jesteśmy. Gdy będę przypominać sobie, co usłyszałam tutaj o duchowości, to, to wolałabym to uruchamiać chyba w zachowaniu już teraz. I teraz tak. Jeszcze patrzę, czy coś z tego się nadaje na to, żeby Wam powiedzieć. Tak. Jeszcze jedna rzecz na temat harmonii i różnorodności. Bo to, to może tak. Też harmonii i różnorodność można y, zauważyć w życiu, też społecznym, kiedy można się zatrzymać w samotności. Można zauważyć, że na dwunastu krokach też to można zauważyć. Y, na dwunastu krokach nie można oceniać osób, które się wypowiadają. To jest jedna z norm tych spotkań, a co to znaczy? Że każdy może wypowiedzieć siebie. Tak jak czuje, jak obserwuje swoje jakieś takie dobre rzeczy, a może właśnie jakieś takie swoje deficyty. Nikt tego nie komentuje, nikt tego nie ocenia i nie mówi, ale to zrób tak, bo ja wiem najlepiej, jak masz zrobić. Nie. I właśnie gdzieś ta niespójność tego ja idealnego, który, które ym, tego realnego, który w taki karykaturalny, taki paskudny sposób wychodzi, ym, poza drzwiami 12 kroków, to często wygląda tak, to jest opisywane oczywiście w literaturze że, ym, psychologicznej, że właśnie ludzie próbują się jakby ym, wymądrzać. To jest po prostu skrótem na zasadzie, że próbują innym zmieniać tak, jakby chcieli, żeby oni byli, jak oni powinni być, tak? I to jest pycha. Ym, podczas gdy, no akurat Bóg jest, jakoś jak tak, mistrzem różnorodności. Przecież mógł wszystkich ludzi stworzyć takich samych. Również z wyglądu, prawda? Czy z charakteru. Ym, z cech temperamentalnych takich właśnie. A jest różnorodność. Zobaczcie, jaka jest różnorodność w przyrodzie na przykład jak będzie Boże Narodzenie i będzie padał śnieg, to każda gwiazdka jest inna. Spadają ich miliardy. To już jest nie moja działka, ale słyszałam właśnie o tym, że osoby, które badają śnieg, przecież nie ma dwóch identycznych gwiazdek śniegowych i nie ma dwóch identycznych ludzi. A to znaczy, że żaden z nas nie ma recepty na to jacy mają być wszyscy ludzie tutaj, w tym pomieszczeniu? Bo każdy ma swój czas na to, kiedy go Bóg obdarzył łaską na przykład nawrócenia, albo swój czas na to, żeby zrozumieć pewne rzeczy, albo swój czas, żeby uruchomić jakąś zmianę, podjąć decyzję. I właśnie ta zgoda na różnorodność taka, co nie znaczy zgoda na zło, nie, ale na różnorodność ludzi. Jest też bardzo istotna A pułapką duchowości może być Że ja wiem lepiej Ja wiem lepiej, bo ja już się tyle naczytałam Naczytałem Że ja powiem Ci, co masz myśleć Co masz robić, kiedy i jak To się że I tak właśnie Bardzo też Z duchowością Może Może powiem tak Ksiądz powiedział też sporo, cytował yy, z Jana Pawła II, w ogóle też mówi trochę o nim To może ja też powiem, żeby spiąć właśnie to, ten, to nasze spotkanie takim przykładem Przecież, gdy byłam na wakacjach z Sycharem, akurat była taka możliwość pojechania do Wadowic yy, I tam, yy, no właśnie, mnie olśniło, to znaczy powiem być może rzecz, którą każdy z nas wie, tylko że ona dotyczy tych pojęć też, które ja tutaj y, uruchomiłam, więc teraz zobaczymy je, może jakoś tak y, wyraźniej na tym przykładzie. Przecież, gdy Jan Paweł II przyszedł. Do, tam jest takie zdjęcie, że Jan Paweł II przyszedł do tego zamachowca, on tam przyszedł i niewerbalnie pokazał, że jest jego bratem. Nie powiedział mu, słuchaj, to nie powinnaś zabijać, prawda? Ale jak ty w ogóle jesteś jakimś zabójcą, on po prostu się zachował, uruchomił swoje ja realne, papież, realne ja, nie cytował Pisma Świętego tam. Czytałam trochę na ten temat, że to nie, że to nie była nawet długa rozmowa. To było parę zdań pewnie wypowiedzianych. Nie wiem jakich, ale, ale z tego zdjęcia, wtedy gdy patrzyłam, wyczytałam, że on po prostu wszedł do tego więzienia jako brat tego człowieka i ten człowiek dzięki temu też poczuł się jego bratem. I w tym samym momencie przystąpił samochowcy. Właśnie w tym momencie. I przypuszczam, że w tej całej sytuacji było coś tak niezwykłego, że bardzo mnie poruszyło to w ogóle. Ale też mi to też poruszone, teraz jak o tym mówię, a jednocześnie pokazuje wyraźnie to, co o tym próbowałam z wami się podzielić. Że Możemy wiedzieć wiele rzeczy na temat tego, jak można się zachowywać, jakie zachowania są dobre, jakie złe. Możemy mieć wielką też chęć do tego, żeby studiować Pismo Święte i to, jak iść drogą Chrystusa i go naśladować, bo to jest piękne. Natomiast jeżeli z tego uczynili bat na drugiego człowieka, to to jest pułapka duchowości. Natomiast ta duchowość, która Którą też próbowałam Wam w tym przykładzie pokazać Ta duchowość, która Jest Uruchamiana w praktyce Tak jak papież wchodzący do tego Mężczyzny Który do niego strzelał Ta duchowość właśnie, która Uruchamia się w działaniu W takim teście miłości Zmienia Właśnie tak bo ocena, już teraz wyjdziemy znowu na psychologię, będzie bardziej prymitywnie, tak? bo ocena zawsze uruchomi albo atak osoby, którą będziemy oceniać, albo wycofanie ucieknie od nas, bo tak funkcjonujemy jako ludzie. Tu nie otwieram otwartych drzwi. Człowiek, który jest oceniany, kuli się albo próbuje zaatakować, bo to jest nieznośne. Bo i tak zna swoją nędzę, a jak ktoś drugi jeszcze mu to po prostu w ten sposób ym, oceną jakąś taką ym, podbije Nie w tym momencie, kiedy, kiedy jest to możliwe do zakodowania No to tak to wygląda, podczas gdy zachowanie takie, że podchodzę do człowieka i on odczuwa, że kocham go w tym momencie kocham człowieka, nie, nie muszę się zgadzać na zło, mogę powiedzieć stop, to mnie rani, ale jeżeli w ten sposób y, się zwracam do człowieka, no to prawdopodobnie on, on też mnie oceni kiedyś, jak będzie chciał, i kiedy będzie chciał, i jak będzie chciał. I to tutaj mi się przypomina też właśnie taka, taka też... Y, y, Ewangelia, nie pamiętam yy, która, ale doskonale pamiętam sens, yy, gdy Jezus Chrystus powiedział że nie chwalcie mnie wargami, tylko czynami bo wtedy nie będzie właśnie tych pułapek duchowości w naszym życiu, a jednocześnie samotność będzie tylko przestrzenią kontaktu z Bogiem a nie przestrzenią, w którym sobie uświadomię, że właśnie ktoś mnie puścił, bo nie mógł ze mną wytrzymać. Także na tym bym może zakończyła spotkanie. Także bardzo Wam dziękuję za takie wspólne pochylenie się nad, nad tymi dwoma tematami. Dziękuję.